Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry panu. O, dzień dobry. Dzień dobry. To tak jak się omawialiśmy, tak? Nagrywamy dzisiaj tego swojego e, tego vloga czy Waloga. E, tak. E, tak, no dobra. To w takim razie kamera, akcja poszła. Dzień dobry, youtubersi. Hello. Hello. E, mamy nasz swój blok o fizyce jądrowej. Yy, dzięki naszemu niesamowitemu myszczowi, yy, temu T-Voltowi. dzięki za pomysły. Tak, dzięki ziomuś. A my właśnie jesteśmy w naszym mobilnym studiu, jedziemy właśnie do Bydgoszczy na konferencję jądrową, czy coś z, właśnie z jajkami. I będzie tam ten facet, co siedzi na wózku i tak mówi jak robot. Ale słuchajcie, nasi drodzy widzowie, yy, mamy dla was dzisiaj niespodziankę. Questiony i anwesfery, bo zadajecie nam dużo pytań. No więc nam podpowiedział nasz misz Tivolt, żeby na te pytania odpowiadać. No właśnie, jesteście ciekawi tego, e, co tam w trawie piszczy. E, no więc porozmawiamy o robaczkach i innych tam gąsiennicach. E, no i teraz pierwsze pytanie od naszego, e, od naszego pierwszego widza. E, to jest, dlaczego właśnie inspirował nas Tivolt? E, może pan, pan odpowie? E, e, A to wie pan, no to wiecie ziomki z YouTube'a, ja najbardziej lubię takich, co konkretnie gadają i mają te programy na poziomie na tym YouTube'u i kanały fajne. I ja bardzo lubię oglądać i odpowiadać, i później samemu zadawać pytania właśnie naszemu mistrzowi. I właśnie to jest fajne, że sobie można coś nagrać. I jo. O, a ja jeszcze tak dodam od ciebie, moi drodzy widzowie, że prawda on jest tak niesamowity i tak ma niesamowity kanał, że ja nigdy nie widziałem tak super rozrewalonej tematyki, po prostu, że można się wszystkiego na jednym kanale dowiedzieć, prawda, począwszy od e, e, słabego poziomu w grach, jak można tak źle grać, skończywszy na tym, e, nasi drodzy, jak to się a przepraszam, e, nasi drodzy ziomkowie, że, e, m, że prawda, rozmawiamy o różnych tam kwestiach homoseksualizmu, prawda, to jest bardzo dobre, otwarte religii, e, rozmiarów Wymiarów. To wszystko tylko na naszym kanale, dzięki naszemu mistrzowi. No jo, jo, ale drugie pytanie, bo my musimy tu się spieszyć. No bo no. nam zablokują kanał. Teraz drugie pytanie od naszej użytkowniczki. Drodzy, drodzy YouTube, bo. YouTube YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. o YouTubeowi Wicze, czy lubicie bardziej brunetki, blondynki, czy szatynki? To w związku z naszą fizyką jądrową odpowiadamy, że lubimy że lubimy... Ja to lubię wszystkie, byle zęby miały. A ja tam lubię rudę, o! Rudę, wredne, bardziej ostre. To tak, jeżeli chodzi o pikanterię i teraz, moi drodzy, będzie kolejna sprawa, e, mianowicie e, będziemy e, odpowiadać na Wasze pytania z tematyki związanej z fizyką jądrową, czyli porozmawiamy trochę o naszym dzieciństwie. E, no i proszę Cię, drogi mój kolego, opowiedz trochę o tym, co było, kiedy byłeś mały. A, to widzisz Pan... Znaczy youtuberci, halo, no, no więc jak byłem mały, to ja zawsze się jądrami interesowałem i później musiałem właśnie się przy książkach oglądałem od anatomii, tam takie dwie, dwie kulki latały wokół siebie, i później stwierdziłem, że właśnie na, tam w podstawówce się interesowałem też tym w liceum. Całkiem nieźle mi szło z tą fizyką jądrową. No i tak, no właśnie, od teraz dla Was prowadzę po tych 40 latach edukacji, właśnie dla Was program o fizyce jądrowej, bo, bo ja się na jądrach znam. No a ja jak byłem mały to zarabiałem sobie w wakacje tyle pieniędzy, że sobie kupowałem dodatkowy pakiet kanałów Discovery Channel i oglądałem sobie cały czas o jądrowej, dzięki temu możemy teraz sobie o tym ponagrywać nasze filmiory. I teraz, prawda, będziemy y, kolejne pytanie mieli y, odnośnie tych, y, tych jąder, nie, to następne pytanie, prawda, pokażcie nam swoje pokoje, y, tylko mamy nasi YouTube wersji taki problem, że my mamy jeden pokój wspólny, Taka, taka izba jest nasza w tym przedziale. To... Ale możemy wam pokazać, tak jak to zrobił nasz mistrz T-Volt, jak jedziemy do Galerii Krakowskiej super wypasionym samochodem, naszym ziomkiem. Będzie najnowsza premiera książki naszego super profesora od fizyki jądrowej. Pojedziemy sobie do empiku i wpimy sobie taką knigę i to będzie wszystko na naszym kanale. I potem sobie ją zrobimy, taki unboxing tej książki, tak żebyście wszystko widzieli. O każdą stronę pokażemy, o. O, oczywiście. To jest wszystko specjalnie dla was, a teraz wracamy do naszego tematu, czyli fizyki jądrowej. I teraz będzie pytanie e, o rozmiar... Boże, o rozmiar e, naszych penisów. To, to patrz pan, jak ja mam... O! O Jezu! To, to, to, a wykadrowałeś, żeby się zmieściło? Cholera, ja nie wiem, czy na Włokmenie da się kadrować. Boże, nieważne teraz ja, że tak minęłem, to ja wymiękam już tej To no wie pan, że wymię... ja to wiem, że pan wymienka, ale niech youtubersi sami ocenią. No, no dobrze. Buch Ojej. No dobrze. No mniejsza z tym. No. Aż rozpacz rozpaść Ale nie przejmujcie się drugiej youtube wersji, bo nasz kanał cały czas jest aktywny. Idziemy do tysiąca filmów. Jak będzie tysiąc filmów, to zrobimy taką rozkminę. Boże, panie Zrobimy taką rozkminę, że weźmiecie, wybierzecie nasze najlepsze momenty z filmików i wtedy sobie je skleimy wszystkie a... I będziemy mieć właśnie, ale jeszcze pamiętajcie o tym, żeby nas suby rarować, żeby oglądać nasze kolejne filmiki o fizyce jądrowej. Tak jest, nie zapomnijcie o nas, a w następnym naszym kwestionej anwesferze yy, porozmawiamy o kwestiach naszej orientacji seksualnej i naszej wiary, bo to wszystko związane jest z fizyką jądrową i dzięki yy. naszemu mistrzowi t Rules. No, jo, ziomeczku. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki. Przedział.niwki.net Pisząc.